Dzień dobry wszystkim, mam nadzieję, że nie zawiodę, jeśli chodzi o czas, wyszło mi 12 stron, ale myślę, że uda mi się to skondensować. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka 12, 28, 31. Powtarzam, Ewangelia Marka 12, rozdział 28, 31. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który usłyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go,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 Jezus powiedział, że jest największe. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. To wyrażenie jeszcze bodajże w czterech miejscach w Biblii występuje. I kiedy czytamy ten werset, miłuj bliźniego swego, jak siebie samego, to wielu z nas zakłada, że każdy człowiek automatycznie kocha samego siebie. Ale wiecie, to nie jest prawda. Niektórzy ledwo siebie tolerują, niektórzy ledwo siebie lubią, Niektórzy wręcz nienawidzą siebie. Problem jest, problemem jest to, że ta, że ta niechęć do samego siebie jest nieświadoma. I z tego zdania, miłuj bliźniego swego jak siebie samego, możemy wysnuć taki wniosek, że nie możesz w pełni kochać bliźniego swego tak, jak należy, jeśli nie jesteś w stanie kochać samego siebie. I każdy z nas, myślę, powinien zadać sobie to pytanie, czy ja kocham samego siebie? Jak reaguję na samego siebie? Czy czuję się sam z sobą wygodnie we wnętrzu? Co czuję, kiedy myślę o sobie? I co myślę, kiedy myślę o sobie? Jak reaguję, kiedy popełnię jakiś błąd? Kiedy coś mi się nie uda? Czy pierwszą myślą jest łajanie siebie? Czy pierwszą myślą jest, no w porządku coś tam zepsułem, ale jest szansa na to, żeby wyjść? z tego. Czy mówisz często negatywne słowa do siebie, o sobie? Bo, wiecie, bo każdy z nas prowadzi cały czas mówi do siebie, prowadzi taki wewnętrzny dialog. I niektórzy z nas, jak, jak się przyjrzymy, bo my często tego nie kontrolujemy, zobaczymy, że łajamy cały czas samych siebie, czujemy się gorsi od innych. Wiecie, jest tak, że tylko dwie relacje są pewne w naszym życiu, Pierwsza relacja to jest relacja z Bogiem i relacja z samym sobą, jakkolwiek to abstrakcyjnie brzmi. Często jest tak, że zaniedbujemy jakby relację z samym sobą, to znaczy nie sprawdzamy niejako, jakie myśli w nas funkcjonują, jakie odczucia, co jest w naszym wnętrzu generalnie, co mówimy do samych siebie, co myślimy o samych sobie, a jest to no tak ważne, że ma to wpływ na nasz, całe nasze życie. Pismo mówi, pilniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. I pytanie, czy my strzeżemy swego serca właśnie w tym sensie, pilnując, sprawdzając, co my w zasadzie o sobie samych myślimy, mówimy, czujemy. I to, co decyduje o tym, czy umiemy kochać samych siebie, a co za tym też idzie kochać innych, jest obraz samego siebie, jaki nosimy w sobie samych, to, jak siebie widzimy w swoich własnych oczach. Tak więc pytanie jest takie, jak widzisz samego siebie? Bo wiecie, obraz samego siebie kształtuje się w nas cały czas, czy tego chcemy, czy nie, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, przez wychowanie okoliczności, słowa, które słyszeliśmy o sobie, nasze sukcesy, niepowodzenia, wydarzenia w naszym życiu. Przez to wszystko Świadomie czy nieświadomie, chcemy czy nie chcemy, budujemy w sami, sami w sobie obraz samego siebie. A to, jak widzisz siebie samego, decydować będzie również o tym, jak widzisz świat wokoło ciebie, jak widzisz ludzi wokoło ciebie, jak widzisz wydarzenia w swoim życiu i odpowiednio do tego będziesz reagował i postępował. Według obrazu samego siebie. I otwórzmy sobie czwartą Mojżeszowe 13, 32-33, jeszcze raz powtarzam, czwarta księga Mojżeszowa, 13 rozdział, 32 do 33. Jest to moment, kiedy Izraelici wysyłają zwiad, 12 zwiadowców, żeby ocenili możliwości podboju tej ziemi. I oto, co się stało, kiedy wrócili z tego zwiadu. 32. I rozpuszczali między nami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemię, przez którą szliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek glut, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. Więc jak Izrael widział siebie? Jaki miał obraz samego siebie? Jako szarańcze, którego można rozdeptać. Co to pociągnęło za sobą? Pociągnęło za sobą to, że nie zdecydowali się na to żeby zająć ziemię obiecaną. Ich własny obraz siebie spowodował, że nie mieli odwagi, by zająć to, co Bóg im obiecał. Widzieli siebie jako niewolników. Niedawno wyszli z Egiptu, ale jak ktoś powiedział, ale Egipt nie wyszedł z nich. Ten obraz niewolnika, obraz szarańczy, obraz z tego, który nie za wiele może, nie, nie za wiele znaczy, był w nich na tyle żywy, że nie byli w stanie podjąć Bożych obietnic. Przez słaby obraz siebie Izraelici nie wierzyli, że są w stanie pokonać swojego wroga. I ty również przez słaby obraz siebie nie będziesz wierzył, że jesteś w stanie pokonać wroga, którego spotkasz w swoim życiu. Zły obraz siebie sprawia, że nie wierzysz, że możesz w ogóle czegoś dobrego dokonać w życiu. Zły obraz siebie jest jak łańcuch, który cię powstrzymuje przed zwycięstwami w życiu. Jesteś na, na uwięzi. zły obraz siebie sprawia, że jesteś sfrustrowany, nie jesteś w stanie kochać siebie i również rzutuje to twoje na relacje z innymi. Sprawia, że jesteś bierny w życiu. To też jest ważna cecha złego obrazu siebie. No bo jeśli ktoś nie wierzy, widzi siebie jako kogoś, kto nie może, no to jaki jest sens podejmować jakiekolwiek akcje, prawda? Kiedy pada pytanie, kto zrobi to czy tamto, to ktoś, kto ma zły obraz siebie, spuszcza oczy i siedzi cicho, bo nie wierzy, że jest w stanie podjąć zadanie i zrobić coś dobrego. Tak więc zły obraz siebie zabija inicjatywę. I wiecie, minęło jakieś kilkadziesiąt lat, nastało nowe pokolenie i sprawdźmy, jaki obraz siebie miało to nowe pokolenie Izraelitów, generalnie nawet tego samego Izraelity, który pamiętał czasy, kiedy cały naród wierzył, że jest tylko szarańczą. Księga Jezłego, 14 rozdział, 10 do 13. To był jeden ze zwiadowców, który widział zupełnie inaczej sytuację niż reszta zwiadowców. Nie czytałem o tym, ale kiedy on wrócił, to jego poselstwo do ludzi, do, do Izraela było to, że owszem, wrogowie są groźni, ale my ich przemożemy. To był Kaleb. I teraz...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 Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są to Anakici, wielkie, warowne miasta. A pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. Tak więc my widzimy człowieka, który ma zupełnie inny obraz siebie. Kaleb widział siebie jako kogoś silnego, kogoś sprawnego, dla którego nie będzie problemem podbić wroga, zająć ziemię, mimo, bez względu na to, jak ten wróg będzie silny. Kaleb nie miał wątpliwości, że jest na tyle silny, że poradzi sobie z wrogami i zajmie to, co chce, to, co Bóg mu obiecał. I wiecie, to, to, co możemy wywnioskować, to to, że Bóg przez te 45 lat pracował nad Izraelitami, aby między innymi ukształtować w nich właściwy obraz siebie, ludu, który kiedyś widział siebie jako niewolnika, do ludu, który widzi siebie jako wojownika. Tak więc to nie chodziło o to, żeby pochodzić tam 40 lat po pustyni, to nie była fizyczna wędrówka, co duchowa wędrówka. Właśnie z miejsca niewolnika do wojownika. Od widzenia siebie jako szarańczy, którą można rozdemptać, do widzenia siebie jako olbrzyma, który depcze szarańcze. I podobny proces Bóg chce poprowadzić w nas. I kiedy Bóg rozdzielał rzekę Jordan przed Izraelitami, o czym, o, o czym czytamy w pierwszym, pierwszym czy też drugim rozdziale Księgi Jozułego, po to, aby weszli i zdobyli ziemię obiecaną, myślę, że zrobił to dlatego, że wiedział, że doprowadził Izraelitów do takiego miejsca stanu ducha, do takiego obrazu, do takiego miejsca widzenia siebie, że nie będą mieli problemu z tym, żeby posiąść to, co, to, co on im obiecał, bez względu na to, jacy... Wrogowie są w koło. Rozdzielenie wód Jordanu było jak spuszczenie boldoga z łańcucha, który rzuca się na swoją ofiarę. I Bóg to wiedział i dlatego rozstąpiły się wody Jordanu i Izrael mógł zająć to, co, to, co Bóg mu obiecał. I podobnie jest w twoim życiu. Dopóki Bóg nie przeprowadzi cię od widzenia siebie jako szarańczy do widzenia siebie jako wojownika, nie rozstąpią się wody w Jordanu w twoim życiu, abyś mógł zająć swoje obietnice, to, co Bóg tobie obiecał. Tak więc to jest istotne, to jest ważne, aby nastąpiła zmiana postrzegania samego siebie. Wtedy Bóg otworzy o pewne okoliczności. Wtedy Bóg pozwoli na pewne rzeczy, bo będzie wiedział, będzie pewien, że kiedy ich podejmiesz, mając właściwy obraz siebie, będziesz w stanie... Po prostu odnieść z tego korzyści, a nie zniszczenie. I zmiana postrzegania siebie to jest pewien proces. Izraelowi zajęło to jakieś 40 lat. Ja myślę, że nam nie musi tyle tego zajmować. I to jeszcze kwestia jest taka, że ja zdaję sobie sprawę, że mój obraz siebie nie jest idealny, nie jest doskonały, ale zrobiłem pewne postępy na przestrzeni lat. Tak więc to jest pewien proces, w którym... Postrzegamy siebie coraz bardziej tak, w jaki sposób widzi nas Bóg. Bo o to, o to się rzecz rozbija. Aby właśnie nie mieć, nie mieć tych soczewek, które sprawiają, że widzimy siebie w krzywy sposób, albo mieć Boże spojrzenie na samego siebie. A jak nas widzi, to możemy przypomnieć sobie z historii o Gedeonie, kiedy anioł przyszedł do Gedeona i powiedział mu do człowieka, który się bał, który się chował. Cześć mężu waleczny. To jest to, jak widzi nas Bóg, bez względu na to, jak my myślimy o sobie. Ja myślę tak, że im bardziej zwrócisz uwagę na to, jak postrzegasz siebie i im bardziej włożysz pewną w pracę to, żeby to postrzeganie siebie w zdrowy sposób było coraz lepsze, coraz doskonalsze, tym szybciej ten proces się dokona. I oczywiście to nie jest kwestia jednej modlitwy, czy przeczytania jednej książki, ale to właśnie tak jak mówię, to jest pewien proces odnawiania, odnawiania, odnawiania i odnawiania umysłu w tej kwestii. Ja myślę, że są trzy takie dziedziny życia, trzy takie dziedziny, przez które twój obraz siebie jest albo wzmacniany, albo osłabiany, prawda? Bo to, że jesteśmy wierzącymi, to, że narodziliśmy się na nowo, nie gwarantuje nam jeszcze to, że nasze problemy znikają. Jest pewien potencjał, są pewne możliwości, ale ty powinieneś po prostu wykonać pewną pracę nad obrazem samego siebie. I oto trzy dziedziny, które jakby sprawiają, decydują o tym, czy twój obraz siebie jest wzmacniany czy osłabiany. Więc pierwsze to jest twoje myśli, twój dialog wewnętrzny. Już o tym wspominałem, prawda? Co myślisz o sobie? Jakie myśli krążą ci po głowie? zadaj sobie to pytanie i co mówisz do siebie, można powiedzieć. Drugie, druga dziedzina, słowa, które słyszysz od innych. I trzecie, to są twoje czyny i postępowanie innych względem ciebie. Czyny i postępowanie innych, postawa w pewien sposób przemawiają do nas i sprawiają, że my, świadomie czy nieświadomie, chcemy czy nie chcemy, kształtujemy pewne przekonanie na swój temat które tkwi głęboko w nas. I pierwsza rzecz, myśli, twoje myśli. Jak często mówisz negatywnie do siebie, a jak często pozytywnie. Czy w ogóle mówisz do siebie pozytywnie, bo bywa, że niektórzy źle rozumieją korę w ogóle mówią do siebie pozytywnie, mimo że głęboko w nich tkwi to pragnienie, żeby słyszeć o sobie dobre rzeczy. Tak więc... Jeśli widzisz jakieś negatywne myśli, powiedz sobie zaraz, zaraz, a dlaczego ja tak myślę o sobie? I możesz zmienić strumień myśli, które pracują przeciwko tobie, na strumień myśli, które będą pracować dla ciebie. Złe myślenie o sobie to jest pewien nawyk, więc to nie będzie tak, że od razu będziesz dobrze myślał o sobie, ale kolejnym razem, kiedy coś zepsujesz, zamiast łajać siebie, Powiedz sobie na przykład, okej, okay, coś zepsułem, ale przynajmniej nie siedziałem bezczynnie i coś próbowałem zrobić. Miej swoje ale, kiedy złapiesz się na tym, że mówisz do siebie, ty głupku, ty nieudaczniku, ty fraja czy cokolwiek innego. Tak do siebie mówimy, bądźmy uczciwi, uczciwi przed sobą. Tak więc powiedz tym myślom stop. Filipian 4,8. Wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Wiecie, z najczęściej, kiedy, i, i oczywiście ten filtr, to myślenie o sobie, często nawet nie spełnia tego pierwszego kryterium, że to, co myślimy o sobie, nie jest prawdziwe. To, co negatywnego o sobie myślimy, nie jest prawdziwe. Tak więc napełniaj swoje myśli dobrymi informacjami o sobie. I oczywiście, tak jak mówię, to jest pewna praca. Myślenie wbrew pozorom to też praca. Czasami trudna, czasami ciężka, ale możliwa do wykonania. Tak więc wie, zmień swoje nawyki myślenia o sobie. Po drugie słowa, które słyszysz. Słowa mają potężną moc. Usłyszane przez twoje uszy dostają się do głęboko do twojego wnętrza Budując lub niszcząc twój obraz samego siebie. Częściowo możemy wybrać, co słuchamy, ale częściowo nie, prawda? Jeśli ktoś wyraża się źle o, o tobie, to oczywiste jest, że podziękujesz takiej osobie za towarzystwo, prawda? Jeśli ktoś ciągle źle o tobie mówi. Często jest właśnie tak, że ktoś źle mówi o tobie, Dlatego, że sam ma, nosi w sobie słaby obraz siebie, to też jest charakterystyczne, wiecie, że jeśli ktoś ma mocny obraz samego siebie, będzie pozytywnie mówił również o innych i pozytywnie mówił do innych. I oczywiste jest też to, wniosek jest taki, że dobrze jest przebywać z tymi, którzy mają mocny i dobry obraz samego siebie, bo oni ten mocny obraz samego siebie będą wzmacniali również w nas. I oczywiście nie jest tak, że zawsze może zrezygnować z kontaktu z osobą, z drugą osobą, prawda? z osobą, która destrukcyjnie wpływa na twój obraz z ciebie, ale możesz ograniczyć też ten czas. Lub też zmienić to, powiedzieć hola, hola, nie mów tak do mnie, nie mów tak o mnie, albo po prostu zamiast może tak bezpośrednio mówić, zmienić temat na coś pozytywnego. Ty możesz kontrolować, czy w pewien sposób wpływać relacje na, na relacje pod tym kątem. To, co warto też przypomnieć, to to, że na twój obraz siebie największy wpływ mają słowa i postawa osób, które są dla Ciebie osobiście autorytetem. Tak więc to może, mogą być Twoi rodzice. Jak usłyszysz, że jesteś głupi ileś tam razy, to później to się ciągnie. To, to jest, wiecie, niesamowite, że może być tak, że któryś z rodziców nie żyje od dawna, a te słowa, słowa usłyszane w dzieciństwie kogoś, determinują jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat. Inną grupą to rodzice, właśnie rodzina, współmałżonkowie, nauczyciele również. Wiecie, to jest właśnie ciekawe, że ze szkoły wynosimy, no właśnie, to, że lepiej nie popełniać błędów. Kiedy jest, jesteśmy oceniani na czerwono, dostajemy podkreślone co? Błędy. Gdybyśmy mieli na przykład na zielono podkreślono, podkreślone to, co dobrze zrobiliśmy, to byłaby zupełnie inna bajka, prawda? A tak, może być tak, że z opinii nauczycieli, opinie nauczycieli, nasze oceny sprawiają, że mamy słaby obraz siebie. Osoby, które są dla nas autorytetami, to również nasi przyjaciele. Tu najczęściej to wydaje się, że jest mniejszy problem z tym, żeby ktoś nas dołował, ale bywa, że ktoś przyjaźni się z kimś, w sumie nawet nie wie dlaczego, a ten ktoś go wbija w ziemię, wserwując mu obraz, zły obraz samego siebie. Tak więc zwróć uwagę na to, co słuchasz i z kim przebywasz, z kim spędzasz większość czasu. I trzecia dziedzina to jest czyny. My łatwo się skupiamy na tym, zauważyliście, na tym, co źle zrobiliśmy, prawda? Łatwiej, bardziej się skupiamy na tym, niż na tym, co dobrze zrobimy. I kiedy coś niewłaściwie zrobimy, to karzemy się za to. A pytanie, czy kiedy wynagradzasz, kiedy, kiedy zrobisz coś dobrze, efektywnie, czy nagradzasz siebie za to? Jeśli nie, to zacznij spróbować siebie nagradzać. Nagradzać siebie za dobre wykonanie zada, wykonane zadanie. Często jest też, też tak właśnie, że my, jeśli coś zrobimy źle, to rozkminiamy to, prawda, że mogliśmy to zrobić inaczej, rozmyślamy o tym, co żeśmy stracili. Rozmyślamy i w pewien sposób cierpimy i budujemy w sobie zły obraz samego siebie. A dlaczego by zamiast tego nie delektować się tym, kiedy coś dobrze, skutecznie zrobimy? Przed snem myśleć sobie, o to fajnie zrobiłem, to była dobra akcja z mojej strony. Tak więc warto też zwrócić uwagę na to, jak i co robisz. Zwrócić uwagę na, na strategię, planowanie, pewną organizację tego, co robimy, bo kiedy będziemy widzieć, że coś, coś, co robimy, jest dobrze zrobione, będzie przychodzić do nas informacja zwrotna, o, jesteśmy, jesteśmy coś warci. I te trzy dziedziny, myśli o sobie samych, słowa i czyny, słowa innych i czyny, będą budować w nas właściwy obraz siebie. Właściwy lub niewłaściwy oczywiście. Wiele zależy od nas, co wybierzemy. Tak więc zadaj sobie pytanie, jaki noszę obraz samego siebie? Wyrwij się, wyrwi się z tego nawyku złego myślenia, złego o sobie, łajania siebie za każdy błąd. Zamiast łajania siebie pomyśl o tym, ok, coś zepsułem, ale co ja mogę zrobić? Wiem, że jestem w stanie zrobić to dobrze i teraz będę szukał tego, co, co konkretnie mogę zmienić, aby następnym razem to, co robię, to, co zrobię, wyszło lepiej. Bez jakiegoś negatywnego odczuć o sobie. Zadaj sobie pytanie, jak się czuję kiedy, kiedy jest mowa o mnie, kiedy ktoś o mnie mówi, czy pozytywnie, czy negatywnie. Zwróć na to uwagę, czy widzisz siebie jako szarańcze, czy widzisz siebie jako wojownika, zastanów się nad tym, bo wiecie, każdy z nas jest indywidualny, każdy ma gdzieś tam, po prostu jest inny i na każdego... Coś innego działa, coś innego wpływa, ale poszukaj tego własnego sposobu na to, aby wzmacniać swój obraz samego siebie, a nie go osłabiać. Amen.